Za górami, za morzami, w dalekiej krainie czarów, przy kolebce małej księżniczki zebrały się dobre wróżki ze swą królową na czele. I gdy otoczywszy księżniczkę patrzyły na uśpioną twarzyczkę dzieciny, królowa ich rzekła – niechaj każda z was – Obdarzy ją jakim cennym darem Wedle swej możności i chęci Na to pierwsza wróżka Pochylając się nad uśpioną Wypowiedziała następujące słowa Ja daję ci czar piękności I mocą moją sprawię Że kto ujrzy twarz twoją Pomyśli, iż Ujrzał cudny kwiat wiosenny Ja, rzekła druga Dam ci oczy przezrocze I głębokie jak toń wodna Ja dam ci powiewną I wysmukłą postać młodej palmy Ozwała się trzecia A ja, mówiła czwarta Dam ci wielki skarb złoty Dotychczas w ziemi ukryty Królowa Zamyśliła się przez chwilę Po czym Zwróciwszy się do wróżek Tak zaczęła mówić Piękność ludzi I kwiatów Więdnie Urocze oczy gasną Wraz z młodością A i w młodości Często zaćmiewają się Łzami Wicher łamie palmy, a wiatr pochyla wysmukłe postacie Złota, kto nie rozdziela między ludźmi, ten budzi ich nienawiść A kto je rozdzieli, temu pustka zostaje w skrzyni Prze to nietrwałe są wasze dary Cóż jest trwałego w człowieku i czymże ty ją obdarzysz?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 Dorzekłszy, królowa wróżek pochyliła się nad śpiącą dzieciną i dotknąwszy rękami jej serca, rzekła Bądź dobrą!